Do your son! O, cieniste klony. Ile ich jest? Wyszkolony. Zbyt potężny. nie macie szans go pokonać. Nie poddam się, mam jeszcze to! Sasuke! Więc taki był twój plan. Nieźle, Naruto. Demonicznego wiatru. Młyn cieni. Szujkent, nic mi ty nie zrobisz. Klona i wycelowałeś w moje ciało. Mądrze. Ale to nie wystarczy. Hmm. Drugi shuriken w cieniu pierwszego? Cieniste shuriken jutsu. Drugi shuriken trafi. Na pewno doleci do celu. Ach. Mówiłem, że Shuriken nic mi nie zrobi. Nie dostał! Co? Huh. Niespodzianka! Kakashi, stojownik Sharingan! Huh. you oh. był wspaniały plan. Nareszcie zachowałeś się jak dorosły. <śmiech> Wiedziałem, że moje klony go nie pokonają. Miały odwrócić jego uwagę. Żebyśmy mogli użyć Shurikena demonicznego wiatru. Kumalski zabuza się pogubił. Użyłem jednego z klonów i zamieniłem się w shuriken! Kiedy trafiłem do Sasuke, wyglądałem jak prawdziwy shuriken! Sasuke! Ua! Ua! Sasuke wiedział, że to ja. Obrócił się, żeby nikt nie widział i wyciągnął swój Shuriken. Były więc dwa Shurikeny. Jeden prawdziwy, no i ja! Schowałem się w cieniu prawdziwego Shurikena, a moim celem był prawdziwy Zabuza. Oczywiście wiedziałem, że sam nie dam mu rady, tego nie było w planie. Chciałem tylko zniszczyć wodne więzienie, w którym cię trzymał. Nie wiedziałem, że jego klon się podda. Ha! Udało mi się! Kumalski? Nie chwal się, to był fart Więc to wszystko było oszustwem Mów co chcesz, ale wspaniale współpracowali Porozumiewali się bez słów Zachowują się jakby się nienawidzili, ale są bardzo zgrani Rozkojarzyłem się i straciłem kontrolę nad więzieniem Nie schlebiaj sobie Nie rozkojarzyłeś się Zostałeś do tego zmuszony Hmm Hmm <śmiech> Ach, zaskoczyłeś mnie swoją techniką, ale to się nie powtórzy. Ech? Więc jak będzie? Sakura, wiesz co masz robić? Mhm. uşi sarugune i tori uşi tora inutorami torami hitsujimi i hitsujine. uşi sarugune i tori usi umatori ne, tora inu torami hitsujimi i hitsujine. jin saru tori tatsu tori uşi umahizudzī torami i saru tatsu i Styl wody. Jutsu wodnego smoka. Skopiował wszystkie gesty. Niesamowity. Co oni robią? To jest ninjutsu? Coś jest nie tak. Dżinsaru, Toritatsu, Toritushi, Ushibuma, Hizuji, Tora, Mine, Saru, i Tatsuki... Sharingan potrafi zrozumieć i skopiować technikę przeciwnika, ale... Tori! Styl wody! Jutsu wodnego smoka! Oba Jutsu pojawiły się jednocześnie. Czy on... Nie naśladuje! Wykonuje te same ruchy w tym samym czasie. Jak on to robi? Wiesz ta sukę? Moje ruchy. To tak jakby, jakby wiedział, co zamierzasz zrobić. Co? Potrafi czytać w moich myślach. Patrz na mnie tym okiem. Denerwuje cię to, prawda? Ha! Umiesz tylko naśladować. Jak małpa. Nie, Nie nabiorę się, się na, na te tanie sztuczki. Co to jest? Ja. Ale jak? Czy to iluzja dżutsu? Styl wody. Dżutsu wielkiego wiru. Zrobiłeś, widzisz przyszłość? Tak, to jest Twoja ostatnia walka. <śmiech> <śmiech> Masz rację, to była jego ostatnia walka. Ach, ach, ach. Dziękuję. Podążam za Zabuzą od bardzo dawna. Czekając na okazję, by wreszcie go pokonać. Sądząc po twojej masce, jesteś tropicielem ninja z wioski ukrytej we mgle. Masz dobre informacje. A! Rety szpieg! Naruto, od razu widać, że z ciebie leser. Nie trzeba było opuszczać tylu lekcji. Tropiciel ninja to ważna funkcja. Powinieneś o tym wiedzieć. Gdy zły ninja opuszcza wioskę, zabierając ze sobą różne tajemnice swojego ludu, tropiciele muszą go odszukać i wyeliminować. Dzięki temu tajemnice pozostają tajemnicami. Zgadza się. Należy do elitarnej jednostki tropiącej z wioski ukrytej we mgle. Moim zadaniem było powstrzymać zabuzę. Jego wzrost i głos wskazują na to, że jest w wieku narodu. A należy do elitarnego oddziału. Nie jest zwykłym dzieciakiem, kim wobec tego jest. <śmiech> Bo ty się masz? Ej ty, ogłuchłeś? Spokojnie Naruto, to nie jest nasz wróg Nie o to chodzi, widziałeś co on zrobił? Od tak po prostu! Zabuza był olbrzymi i strasznie silny jak jakiś potwór A ten dzieciak nie większy ode mnie powalił go jednym ruchem jak jakiegoś robaczka Powiedz, jak się mamy czuć? Na kogo wyszliśmy? Jesteśmy do niczego. Ja mam się z tym pogodzić? Uh. Cóż, nawet jeśli jest ci z tym źle. Już nie da się tego cofnąć, Naruto. Uh. Są na tym świecie dzieci młodsze od ciebie, a przy tym... Silniejsze niż ja. Wasza walka na razie się skończyła. To ciało kryje wiele tajemnic. Nie pozwolę, by dostało się w niepowołane ręce. A teraz wybaczcie. Żegnam. Zniknął! Hmm. Naruto, on odszedł. Daj już spokój. Co my tu robimy? A! Jesteśmy żałośni! A! Po prostu nie mogę tego znieść! Naruto! My, ninja, często stajemy w obliczu trudnych wyzwań. Zachowaj swój gniew dla następnego wroga. A! A! Jeszcze nie wypełniliśmy naszej misji. Musimy doprowadzić budowniczego do jego mostu. Hmm. <śmiech> Przepraszam Was za te wszystkie kłopoty. Kiedy dotrzemy do wioski, odpoczniecie w moim domu. Dobra, ruszamy w drogę. <śmiech>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 Dźwięki, montaż Krzysztof Podolski. Kierownictwo produkcji Marzena Omen-Wiśniewska. Udział wzięli Adam Pluciński, Tomasz Marzecki, January Brunow, Marcin Przybylski, Magdalena Krywik, Zbigniew Konopka i inni. I co teraz? Co teraz? Sensei Kakashi leży chory, a ludzie gado niedługo po nas przyjdą. Jak mamy z nimi walczyć sami? Musimy trenować, musimy być silni! Czy wspinanie się po drzewach może nam w czymś pomóc? No, skoro Sensei Kakashi mówi, że tak... Następnym razem Las Czakry!